Bierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kiel i krwi mojej, nowego wiecznego przymierza, która za Was i za wiemy będzie bywana. Na odpuszczenie brzegu to czyjcie na moją